Magic or Kuba I am a name Jacek. How are you, Kuba? How are you, Jacek? <laughs> oh, thank you, I'm fine, thank you. How are you, Maciek? <laughs> mm. How are you? Excellent. How wonderful. are you, Jacek? Oh, wonderful. Thank you. How are you, Jacek? Great, thank you. I'm great, Maciek. Thank you. Okay. Idziemy stąd? How are you? Jak się masz? Excellent! Jak fantastycznie powiedział Maciuś. Albo great. To wspaniale. Jest. Tak, excellent. Jesteś oceną wspaniale. Tak jest. Excellent. Tak. Maciek ma rację. Excellent może oznaczać też uh, wspaniałą ocenę. A uh, great! Fine. W każdym przypadku. Mm. Mamy się. Dobrze. How are you, Kuba? Excellent. Hmm. How are you, Maciek? Uh, fine. <laughs> are Ex you. Excellent. How are you, Jacek? Great. Thank you. Are you fine, Maciek? Aha, that's to Maciek. Znaczy. Czy dobrze się miewasz? Are you fine? Uh, Excellent. Excellent. Znakomicie. Are you fine? Czyli czy? Dobrze się miewasz. Dosłownie. Are you czy jesteś fine? Kuba odpowiedział yes, czyli tak. Are you fine, Maciek? Are you fine? Excellent. Great. Excellent. No dobrze. Are you Kuba? Are you Kuba? Czy ty jesteś Kubą? Yes. Are you Kuba? Yes. Are you Maciek? No. No, ok. Tak? Nie. Yes? No. Are you Maciek? E yes. Odpowiedział Maciek, oczywiście, tak. Maciek jest maczkiem. Are you Kuba? No. Are you mommy? Yes. You're mommy. Aaaa. Oh. Mami, czyli mamusia czy jesteś mamusią, zapytaliśmy. Are you daddy? No. Ja być mami. Are you mommy? Yes. Okay. Are you mommy, czy jesteś mamą? Are you daddy, czy jesteś tatą? Daddy, tata, mommy, mama. A teraz, chłopaki, uwaga. How old are you, Kuba? How old are you? Old to jest stary. How? Jak? Mówiąc krótko. You. Eight! Wonderful. Eight. Opowiedz pełnym zdaniem. I am eight. I am eight. Aha. Albo I'm eight. I'm eight. I'm eight. Aha. Ok. Na pytanie How old are you? Czyli dosłownie jak stary jesteś ty? Czyli ile masz lat? Odpowiadamy Jestem. I podajemy liczbę tych lat. I am 8. Albo I am. Skracamy do I'm. I'm 8. Maciek, how old are you? 6. Wonderful. Po. Apowiedź z pełnym zdaniem. I'm 6. Um, I am 6. <grym> I'm 6. I. Zaczekaj. Fajcie do mnie. How old are you? How are you? <laughs> Maciek. Maciek <grym> odpowiedział tymoni? pytaniem na pytanie. Najwyraźniej nie chce ujawnić swego pytaniem, wieku. Ale możecie chłopaki zapytać mnie, ile mam lat? <grym> i How, i i How are you? How are you? How are you? I'm fine. I'm How are you? How fine. fine. How are you? I'm fine. Thank you? How old are you? How old are you? I'm 39. <grym> tak. lop, tapus. I'm 39 Ok, myślę, że teraz słuchacze mogą uh, powtórzyć How old are you? Powtarzamy Kuba, powtórz How old are you? Znakomicie Maciuś, how old are you? Powtórz. How old are you? Jeszcze raz, how old are you? How old are you To tam mi chyba lepiej wyszło od Batka, prawda? Troszeczkę, no tak, jak się nazywa po angielsku to moje, co tam wisi na klamce. Co wisi marynarka? Tak. Jacket. Nie, garnitur. Suit. Garnitur to jest suit. Ok. How old are you? I'm... Eight. I'm eight. Mm -hmm. Maciek, how old are you? I... One. One. Bardzo dobrze. Myślę, że możemy sobie teraz poćwiczyć liczby. One to jest jeden, Cię. tak? Jeden one, to jest two, one. Znakomicie. Maciek policzył, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, Znakomicie. Maciek policzył, Maciek policzył do dwunastu. Ok. I teraz po kolei. Po kolei. Jeden to jest one. One. ta. Ty mówisz po polsku, ja mówię po angielsku. Dobrze. Dwa. Two. Two. Hmm. Trzy. Three. Three. Cztery. pięć, pięć, Five. Five. Sześć. Six. Six. Siedem. Seven. Seven. Osiem. Eight. Eight. Eight. Dziewięć. Nine. Nine. Dziesięć. Ten. Ten. No i jeszcze możemy dwa rzeczywiście. Jedenaście. Eleven. Eleven. Dwanaście. Teraz nie powiedz Trzynaście, fourteen. Teraz macie kliczy od jednego do dwunastu. One, two, three, four, five, six. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Znakomicie, Kuba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Okay. No Dobrze, dobrze, wystarczy nam do 12. Uwaga, a teraz od 10 do 1 liczymy. Kto potrafi? Maciuś? Ale jak o 10? 10. Ten eleven? Nie, od dziesięciu Nie. do jednego. Ja chcę. Dziesięć? Ja chcę. Ten. Ja chcę, ja chcę. Dziesięć, Ten. dziewięć, osiem siedem, tak jest. No. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero znakomicie ten, nine, eight zaczekaj Sixteen. ten, nine, eight, seven six, five four, three, two zero one, zero okay. myślę, że wystarczy myślę, że wystarczy na dziś ale na koniec jeszcze małe powtórzenie how are you, Kuba? how are you, Jacek? I'm fine, thank you how are you, Kuba? I'm how fine. are you, Kuba? I'm fine. Mm -hmm. Teraz pytanie do naszych słuchaczy. How are you? I hope you are fine. Hmm? I'm fine. How old are you? Maciek, how old are you? A co to znaczy? How yeah. old are you? A co Nie to zapytaj. Znaczy? Kuba, how old are you? I'm, I'm eight. I'm eight. Zauważcie, jest niewielka różnica pomiędzy pytaniem how are you, czyli jak się masz, i how old are you. Różnica jest tylko taka, że w jednym jest słówko old, stary. Dosłownie how are you. Jak jesteś? How old are you? Jak stary jesteś? Dziękujemy bardzo. Był to kolejny odcinek angielskiego, angielskiego. angielskiego w drodze do szkoły. Mam nadzieję, że do szkoły już dojechaliście Miłego dnia, miłych zajęć. Dziękujemy. A teraz dzieciaki idź, idźcie idź już do szkoły. Music provided by royaltyfreemusicroom.com